Sobota, 14 marca 2026 roku. Słuchacie właśnie 594 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami potwór magistra cieścińskiego, czyli Szymas. Witam Was i zapraszam na recenzję filmu Frankenstein z 2025 roku. Jest to film Netflixa, w reżyserii i ze scenariuszem Gielmo del Toro. Film, który został nagrodzony dosłownie wczoraj w plebiscycie Lubimy Czytać w kategorii ekranizacja. Tak wiem, plebiscyt książkowy, ale też wprowadzono nową kategorię dla ekranizacji adaptacji. I uzyskał 3478 z 15551 głosów, 22%, które dało mu zwycięstwo. Ja ten film obejrzałem już w 2026 roku, nie na premierę z dwóch powodów. Po pierwsze, ja nie mam Netflixa. Ja po prostu mam trochę już tych innych platform streamingowych Netflixa, tak jakoś wyszło, że w sumie nigdy nie miałem, zazwyczaj filmy z Netflixa oglądałem u znajomych na jakichś spotkaniach no i tutaj też w końcu Frankensteina obejrzałem u kumpla i dlatego też, że nie mam Netflixa, to nie obejrzałem cały czas lekcji anatomii czyli czegoś w rodzaju no, making of'a, tak dokumentu który Netflix też wrzucił na swoją platformę no ale widziałem masę innych filmików z cyklu making of wywiadów więc coś tam o tym, jak ten film powstawał, się dowiedziałem i pewnie też o tym wam opowiem, no ale właśnie to jest pierwszy powód, dla którego nie obejrzałem Frankensteina premierowo, nie mam Netflixa. A druga rzecz, może trochę kontrowersyjna, ale ja nie jestem jakimś wielkim fanem Frankensteina i jego potwora. Doceniam wkład książki w historię literatury grozy i w sumie może nawet, znaczy nie może, no, nagram chętnie kiedyś podcast, w którym opowiem wam nie tylko o książce, ale o całej genezie powieści, bo to jest dla mnie mega ciekawe. Tak naprawdę Frankenstein super, ale o tym każdy wie. A niezwykle ciekawa jest historia lata 1816 roku i spotkania w Willi Diodati, czy procesu grabarzy i miejscowości Ząbkowice Śląskie w ogóle dzisiaj mnie olśniło, tak, że Ząbkowice mają też tę pisownię przez ząbkowice, zomb zombie. Muszę przy tym trochę poszperać. No w każdym razie ta geneza jest dla mnie zwykle ciekawa. No, jeżeli siedzicie gdzieś głębiej w grozie, w literaturze grozną, to pewnie ją znacie, ale mimo wszystko myślę, że fajnie by był jakiś podcast na ten temat w archiwum Nekromieć. No, ale wracając do tematu, przez to, że swego czasu czytałem sporo opracowań dotyczących literatury grozy, też tej klasycznej literatury grozy, no to klasyczne potwory były tam opisywane na dziesiątki, jak nie setki sposobów, wciąż i wciąż, na nowo, aż do znudzenia i ja zacząłem właśnie odczuwać znużenie tym tematem, wręcz pewną niechęć do akurat tej części klasyki i przez ostatnie w sumie już sporo lat. Jak nagrywam Nekro, to chyba żadnego Frankensteina nie widziałem, nie czytałem, Trochę się akurat od tego odciąłem. Z wampirami jeszcze trochę do czynienia miałem, chociaż też no, do Draculi jako tego absolutnego klasyka niekoniecznie miałem ochotę wracać. Właśnie przez to trochę zmęczanie materiału. No ale nowy Frankenstein, ten Netflixowy, ciekawił mnie ze względu głównie na osobę del toro też miał mieć całkiem niezłą obsadę, ale to Deltoro był tą osobą, która mnie tutaj jednak jakoś, wiecie, łechtała, zaciekawiła, jakiś taki magnetyzm wytworzyła, bo świat Frankensteina raczej nie kojarzy mi się z kolorem, baśniowością, kontrolowanym, ale jednak przepychem, to też byłem ciekaw, jak wypadnie akurat w tej ekranizacji, tak, co Deltoro zrobi z tym konkretnie materiałem źródłowym, jeżeli chodzi o fabułę, to zmieniono tutaj całą masę detali. Tak naprawdę Del Toro wiele rzeczy przepisał czy napisał na nowo, ale szkielet oczywiście został zachowany, szkielet tej opowieści, więc genialny, aż trochę niezrównoważony, ekscentryczny naukowiec Wiktor Frankenstein w ramach no, szalonego eksperymentu próbuje tchnąć życie w martwe ciało. Próbuje ożywić Martwe, nieożywione. No i eksperyment powodzi się, stwór doktora Frankensteina ożywa. Szybko okazuje się jednak, że no nie spełnia on oczekiwań swojego twórcy, wymagań swojego twórcy. Jest zagubiony, nie potrafi za bardzo komunikować, Wiktor odrzuca więc swoje dzieło. A my szybko zaczynamy rozumieć, że nic dobrego z tego nie wyniknie i naukowiec sprowadzi zgubę zarówno na siebie, jak i na stwora. Fabuła. Jak fabuła, do niej wrócimy za moment, czy znaczy nie, że jest zła czy coś takiego, ale do niej wrócimy za moment, bo jak już wspomniałem, odbiega trochę od oryginału czy nawet od innych klasycznych adaptacji. Teraz skupmy się jednak bardziej na tej warstwie realizacyjnej. W kontekście filmów Del Toro głównie to się rzuca w oczy, nie? dbałość o szczegóły scenografii, kostiumów, niesamowite ujęcia, piękne kadry jakaś tam też symbolika obecna w większości ujęć, brak niepotrzebnych rekwizytów, czy takich e, sz, znaczy sztuczne, one mogą być troszkę sztuczne przez tę przesadę, przepych, ale nie są po prostu wrzucone gdzieś na siłę, tylko za tym stoi jakaś tam myśl najczęściej. No i że tym razem szkielet historii jest raczej powszechnie znany, to przyznam, że dlatego właśnie chciałem obejrzeć Frankensteina, przez wzgląd na tę oprawę wizualną. Gdy zobaczyłem jakieś tam pierwsze zwiastuny, to już sobie pomyślałem o, fajnie to wygląda, ładnie Ciekawe, jak to wypadnie w pełnym metrażu. I od razu mogę powiedzieć, że absolutnie się nie zawiodłem, wręcz przeciwnie. Było kilka momentów, kiedy no, miałem ochotę bić brawo, tak miałem szczenę na podłodze. Już od pierwszej sceny tak naprawdę scenografia, oprawa wizualna robią wrażenie. I to dwojakie wrażenie. Po pierwsze mamy no, materialną tak? scenografię fizyczną, przez to realizację, realistyczną. Wszystko jest zrobione praktycznie. Jedynie niebo bywa wygenerowane na bluzkinie, ale wygląda też fajnie, bo pasuje do tego, jest trochę, trochę bardziej fantasy-like, tak, ale pasuje do klimatu. Po drugie, ta scenografia przy tym całym realizmie jest lekko baśniowa, w dużej mierze przez rozmach. Już na start widzimy gigantyczny statek, który utknął na skutej lodem przestrzeni. I to jest statek, który tutaj na planie zbudowano. Tak? To jest fizyczny przedmiot, że się tak wyrażę. I gdy potwór w filmie porusza tym statkiem, no to na planie specjalna maszyneria również porusza gigantycznym statkiem. Wielką, ciężką konstrukcją, na której jest masa ludzi, i którzy w tym momencie tracą równowagę. Na przykład gdzieś tam się przewracają, krzyczą i tak dalej. To nie jest żadna animacja, żadna AI. Tylko stara szkoła, korzystająca z nowoczesnej, skomplikowanej technologii, gdy potwór przykładowo też na tym statku wyrzuca marynarza za burtę. To, to nie jest znowu animowane, tylko kaskader jest rzeczywiście wyrzucony za burtę. Oczywiście zabezpieczają go jakieś tam liny czy siatki, jest cały czas podpięty, ale w kadrze widzimy prawdziwego, lecącego człowieka, który tam macha kończynami, żeby złapać jakąś równowagę w tym powietrzu i to właśnie dzięki temu nawet taki z pozoru mało istotny epizod, nie? bo to jest jakaś postać totalnie stła, która staje na drodze potwora i dlatego gdzieś tam wylatuje w powietrze, ale nawet taki mało istotny epizod wygląda bardzo fajnie i może zapaść w pamięć. Równie epickie i niesamowite, jeżeli chodzi o lokacje, jest oczywiście laboratorium Wiktora Frankensteina. W sumie nawet dwa laboratoria. Tutaj Deltoro już Totalnie puszcza wodze fantazji i robi coś, co jest taką skąpaną w sosie fantastyki pocztówką z epoki. Wszystko jest oczywiście stylizowane na dawne, na rzeczy z epoki, ale przy tym pełne no pewnej przesady to jest chyba słowo klucz, jest zbyt stylowe jak na laboratorium, ale przy tym bardzo atrakcyjne. Jest rzeczywiście na czym zawiesić oko. Zaskoczyła mnie na przykład w tym takim dużym laboratorium, powiedzmy, gdzie eksperyment jest ostatecznie przeprowadzany, zaskoczyła mnie gigantyczna głowa meduzy. Nawet początkowo mnie trochę wybijała, bo już tak sobie pomyślałem, kurczę, co, co jest grane? Znaczy ładne to jest, tak fajne, klimatyczne, ale... Kurde, naprawdę? Aż, aż, aż tak? Idziemy w coś takiego? Ale po pewnym czasie ją doceniłem. Zwłaszcza, że znowu, tutaj za każdym takim epickim rekwizytem stoi jednak jakaś myśl. Tak? No meduza zamieniała materię ożywioną w kamień, a Wiktor zamienia martwe ciało, no, ożywia martwe ciało. tak? Więc mamy wątek tej przemiany. tak? Żywego w nieożywione, nieożywionego, czy nieżywego w żywe. W dodatku mit meduzy, w mit meduzy wpisane jest, wpisane jest ta autorefleksja nad swoim własnym zabójczym działaniem. Tak wiemy, co się stanie, gdy meduza spojrzy we własne odbicie. No i w kontekście Frankensteina, Wiktora Frankensteina i jego stworzenia to też jest w sumie ciekawa paralela. Więc znowu, mamy coś, co ładnie wygląda, jest epickie, a przy tym sprawia, że widz może sobie potem pokminić symbolikę, jeśli będzie chciał, a jeżeli nie, to po prostu zobaczy ciekawy, ładny kadr kilka razy w filmie. Takie ozdobniki absolutnie doceniam. Poza tym Deltoro bardzo gra nie tylko tą symboliką jakichś poszczególnych elementów, ale też symboliką kolorów. Dodatkowo celowo umieszcza na planie obiekty o zawyżonej skali, takie gigantyczne. W sumie ta meduza też była spora, ale Tutaj elementy zbierające prąd, tak? te cewki chyba, tak to się nazywa, czy coś takiego, no, one wyglądają znowu epicko niesamowicie, by podkreślić wagę tego eksperymentu i taką pewną nie wiem, mityczność tego wydarzenia, niesamowitość epickość. Sety są w ogóle ogromne i piękne, a uzupełniają je też prawdziwe lokacje, które też świetnie wypadają w kadrach, jakieś tam pałacyki, tego typu rzeczy. To laboratorium na przykład duże, o którym wspominam, ono podobno powstawało przez 8 miesięcy. Osiem miesięcy, a potem kręcono tam, no, krócej. <grych> no właśnie, ale ten wkład pracy w to, żeby to tak wyglądało, żeby to było tak wykoncypowane. I to znowu, Deltoro gdzieś tam stoi za tym jako ten wizjoner, powiedzmy, artysta, ale on ma całą pokaźną ekipę osób, które też są mega kreatywne, mega uzdolnione i to jak potem opowiadają właśnie o jakichś elementach tego wystroju, czy o tym, jak tam światło, jak tworzyli sztuczne słońce, tak przy użyciu technologii, które miało w konkretny sposób te przestrzenie oświetlać, czy coś takiego, oni opowiadają o tym z taką pasją, że naprawdę, jak ja nie jestem jakoś mocno techniczny, i czasami nie to ani ziębi, ani parzy, tak tutaj autentycznie słuchałem tych wypowiedzi z bananem na ustach i no czułem ten flow, nie? Czułem te pozytywne emocje, niesamowita sprawa. Podobnie pojechane, totalnie pojechane kostiumy i tu mam na myśli oczywiście głównie stroje Elizabeth, chociaż nie tylko, bo wszystkie są w porządku. Faceci są ubrani stylowo, też na zasadzie takiego miksu strojów z epoki z lekką dozą przesady, waśniowości, zaś Elizabeth, no ma tak takie stroje, że właśnie można zbierać szczękę z podłogi. Ja oglądałem ten film w męskim gronie. A mimo to no, zachwycaliśmy się sukniami. <śmiech> Każda suknia Elizabeth jest autentycznie niesamowita. Projektowała je kostiumografka Kate Howley. I one mają fantazyjne wzory, żywe kolory, masę detali, koronek, dodatków. I znowu nie tylko pięknie wyglądają, ale też mówią nam coś o bohaterce, tak? o jej emocjach, nastawieniu, są mocno symboliczne. Mamy suknię ślubną z takim materiałem zszytym, troszkę jakby to miało być bandaże owinięte wokół rąk, dłoni. No, piękna rzecz, i znowu doceniam. Tak? Dbałość o szczegóły, które pewnie masa osób pominie jakoś tam, w sensie nie będzie ich recypować, skupiać się na nich, bo też w tym filmie jest ich tyle, że można by na stopklatkach oglądać niektóre scenki, a jednak ta dbałość tutaj jest, więc no trzeba to docenić. Tak? Super sprawa. I wspomniałem wcześniej, że casting też był spoko, także na etapie zapowiedzi sam casting robił wrażenie. Stwora gra Jacob Elordi, Oskar Isaac występuje jako Wiktor Frankenstein, Mia Gott w podwójnej roli jako Elizabeth i mama Wiktora, Claire, Felix Kammerer, to jest ta główna postać na zachodzie bez zmian, występuje jako William Frankenstein, czyli brat Wiktora e, i narzeczony Elizabeth jednocześnie w tym filmie. Christoph Waltz jako Harlander, to jest nowa postać napisana na potrzeby tej historii, tutaj tej adaptacji. I jeszcze pojawia się Charles Dance w roli Leopolda Frankensteina, co jest o tyle zabawne, że on się już wcześniej wcielał w ojca Wiktora Frankensteina e, w Wiktorze Frankensteinie 10 lat temu w 2015, więc też no, zabawnie to tutaj nawet wyszło. I Jacob Elordi jako stwór jest świetny. On też opowiada o tym, w ogóle wszyscy aktorzy też mówią o tym, jak się wczuwali, jakim Del Toro przesyłał książki, jakieś filmy, wysyłał ich na spotkania z różnymi ludźmi żebyś się jakoś inspirowali, wczuwali w te swoje postacie itd. i tak dalej. I Lordi też wspomina, że on ćwiczył jakieś dziwne tańce, śpiewy orientalne, etc. Znaczy spoko doceniam zaangażowanie, jednocześnie, już nie wiem, czy tutaj nie doszło do pewnej przesady, ale istotne jest to, że on naprawdę doskonale ukazuje ten powolny przepraszam, proces upodabniania się stwora do ludzi, ten powolny proces socjalizacji, dojrzewania bo stwór, jako no to stworzenie powołane do życia, on jest trochę jak taka czysta karta, nie takie niemowlę, które dopiero uczy się komunikować ze światem. I mamy faceta w mega skomplikowanym make-upie. Tutaj Elodie nosił skomplikowaną charakteryzację, która wymagała instalacji bodajże 40 kilku elementów silikonowej protezy i niby powstawała czasem przez 10 godzin czy więcej, no a na ekranie wypada bardzo naturalnie w swojej pokraczności, nie jako ten właśnie gigantyczny, no ożywiony stwór, który jest troszkę pokraczny jest trochę dziecięcy początkowo, właśnie nie może się odnaleźć w tym świecie, a przez to, że to jest potężnym, olbrzymem i dodatkowo wygląda troszkę przerażająco, no to, to to, że to wypada tak spójnie i tak fajnie, tak fascynująco rzeczywiście, że ma się ochotę śledzić jego losy, poznać go, no to jest zasługa Elogi. No oczywiście też tej dobrej charakteryzacji, dobrego prowadzenia, ale Elogi absolutnie dowiózł. I jeszcze opowiada o tym wszystkim też z takim entuzjazmem i fascynacją. To mnie zawsze jara, gdy się te making ofy ogląda. I to nie jest tylko takie pitu-pitu marketingowe, tylko ci ludzie rzeczywiście się śmieją, śmiechają, przywołują jakieś anegdotki. Tutaj mówi o tej. Fascynacji, entuzjazmie, ale jednocześnie Del Toro wspomina, że Elordi jakąś jedną scenę, znaczy nie jakąś, no scenę na plaży po wybuchu laboratorium kręcił po jakiejś dłuższej przerwie i to wyglądało tak, że tam kręcili, kręcili, potem robili inne rzeczy, akurat bez potwora. Elordi nie był potrzebny, no i gdy wrócił, żeby nakręcić tę dodatkową scenę, nie wiem, czy ostatnią, chyba ostatnią, no to mówił, że, o super, tak. Tęskniłem się za planem, za graniem, za tym filmem. Wow, super, że tu jestem. Tak, Jedziemy z tym koksem. No i potem poszedł do charakteryzatorni i przez ileś tam godzin znowu robili mu ten make-up. A to jest moment, gdzie on jest prawie nagi, więc trzeba było no, całe mu to ciało obkleić tymi silikonowymi elementami. No i przyszedł na plan po tych tam, nie wiem, nastu godzinach i powiedział, że już nie tęskni. Już mu przeszło. O. Piękna anegdotka, tak? Jeszcze Deltoga o tym opowiada też z bananem na twarzy. Cudowna rzecz. No ale właśnie, przyjemnie jest widzieć człowieka, który ma takie nastawienie do pracy. Lordi też wspomina, że wykleił swoje mieszkanie rysunkami Berniego Wrightsona. Dlaczego akurat tymi? No bo sam wygląd potwora Frankensteina jest wzorowany na komiksie Berniego Wrightsona. Zresztą część scenografii również tam w laboratorium na przykład Niektóre te sety chemiczne czy alchemiczne tak, są też trochę wzięte żywcem z komiksu. Zresztą Del Toro i Bernie Wrightson znają się osobiście no i sam ten design stwora jest naprawdę spoko jest odświeżony. Stwór tutaj nie ma żadnych śrub w głowie czy w szyi i bardzo dobrze, bo rozumiem, że jest ikoniczne, ale, ale nie. Ma za to siną skórę, jest trup oblady, przy tym jego ciało jest pokryte licznymi bliznami, widać miejsca szycia poszczególnych elementów płatów skóry, no bo on jest stworzony z wielu ciał, wielu trupów. Widać też jakby zarys, czy kształt niektórych mięśni, co nawiązuje do rysunków Wrightsona i wygląda to bardzo dobrze. Nie jest obrzydliwe perse, bo to ciało jest sine, strupioblade, ale jest czyste, tak? Jest jak z kostnicy, oczyszczone, ładne, ale mimo wszystko ciut straszne przez te głębokie blizny, naturalne przejścia między poszczególnymi elementami, głęboko osadzone oczy, no i przez rozmiar, no bo potwór, jak już wspomniałem, jest oczywiście dość duży, bardzo mi się ten design podoba i to, co Elordi robi też z tym na poły silikonowym ciałem, też doceniam absolutnie. Mia Got. Ponownie gra podwójną rolę, tym razem matkę Wiktora Claire, Frankenstein oraz Lady Elizabeth Harlander, czyli narzeczoną tutaj brata Wiktora Frankensteina Williama, co jest o tyle ciekawe, że Wiktor w tej wersji historii ma silną więź z matką, potem podkochuje się w narzeczonej brata. Mamy więc te silne wątki edypalne, to przeniesienie właśnie relacji z matki potem na tę narzeczoną brata. Dodatkowo jeszcze odrzucanie przez Elizabeth i i fakt, że w pewnym momencie woli od Wiktora nawet i potwora, no to to wybrzmiewa wszystko w tym filmie o wiele mocniej. I tutaj też Del Toro bawi się powtórzeniem pewnych gestów w scenach z matką i potem z Elizabet, co fajnie gra, powtórzeniem wykorzystania kolorów w scenach z matką i potem w scenach z Elizabet. No, widać tę świadomość twórczą, a Mia też chyba dobrze się bawi na ekranie. Może pochwalić się kolejną niezłą, podwójną rolą po wcześniejszej roli Pegl i Maxine w X. I też no Mija jest też aktorem charakterystyczną i tutaj w tych niesamowitych sukniach wygląda super i też tej interakcji z potworem gdzieś tam znowu może są troszkę przestylizowane, ale zapadają w pamięć i ten jej głos też tutaj bardzo fajnie pasuje. No, aktorzy są dopasowani do tego, jak Deltoro te postacie napisał. No i przechodzimy w końcu do Oscara Isaaca i postaci Wiktora Frankensteina. Isaac także dowiózł, bez niespodzianek. Jego Wiktor może i przez moment wydaje się być tym genialnym naukowcem, co może budzić jakiś tam szacunek jest ciut ekscentryczny, ale konsekwentny, tak zna się na tym, co robi, nie boi się krytyki, to gdzieś tam może imponować. Jednak zaraz po osiągnięciu sukcesu, a może i tuż przed tym, no tracimy do niego cały szacunek. Tracimy go stopniowo, bo to zaczyna się wcześniej, ale w tym momencie raczej już nikt mu kibicować nie będzie, lubił go nie będzie. Jego relacja z bliskimi i potem ze stworem, którego powołał do życia, absolutnie nie jest relacją partnerską. Typ jest egotykiem i Isaac to bardzo fajnie oddaje. Nie Przeszarżowuje, ale właśnie budzi taką niechęć od pewnego momentu we mnie, przynajmniej. Budził dosyć mocno. Jest z tym egotykiem, czuje się właścicielem stwora, traktuje go jak rzecz, co jest w ogóle absurdalne w kontekście tego, że przecież bohater sam wspomina, że tchnął życie tak, w tę tkankę martwą, nieożywioną, więc no typie Choose One. I tutaj film też rozjeżdża się mocno z oryginałem, ale Wizja Toro chyba nawet bardziej mi że Nie wiem, no musiałbym może odświeżyć książkę i też może stare adaptacje, ale na ten moment bardzo to, co Deltoro tutaj zaproponował w kontekście postaci Wiktora i to, jak to Isaac przedstawił, to mi się podoba. Deltoro w ogóle kładzie trochę mniejszy nacisk na całe to naukowe mambo-dżambo, i na wątek naukowca, który bawi się w Boga, to tutaj jest obecne, ale nie jest w centrum naszej uwagi. Deltoro też wprost wspomina, mówi nam, że jego Frankenstein ma być opowieścią bardziej o nieudanym czy nieudolnym rodzicielstwie i mówi w wywiadach, że chodzi o tutaj w tym filmie m.in. o przebaczenie, zrozumienie, rolę słuchania siebie nawzajem. Ja nie będę mocno wchodził w szczegóły, ale rzeczywiście kwestia relacji międzyludzkich i między potworem, a ludźmi jest absolutnie na pierwszym planie i też przez pewne zmiany względem oryginału to czyni tę historię, tę opowieść bardziej angażującą. A autentycznie ja podchodziłem do tego filmu no z takim lekkim nastawieniem, że on może być ładny, ale niekoniecznie angażujący i się pomyliłem. tak? On mnie wciągnął totalnie i też wzbudzał takie dosyć żywe emocje. Nie tylko ten zachwyt tym, że coś jest ładne, fajnie wykoncypowane, przemyślane, ale gdzieś tam też no, zżywałem się z bohaterami, super to zagrało. Nikt tutaj oczywiście nie odkrywa Ameryki na nowo, ale jednocześnie <śmiech> udało się tchnąć życie w tę już trochę martwą historię, można by powiedzieć. No Zaskoczyło mnie, jak wiele tego kunsztu kojarzonego z Deltogo udało się upchać w jednej produkcji i jak świeża jest ta adaptacja. To nie jest odgrzewany kotlet, tylko baśniowy i pięknie podany na ładnym talerzyku czy coś takiego. Um, nie. I te, I te zmiany to jest też coś ciekawego, ja w sumie chciałbym chwilę temu poświęcić. Nie ben, znaczy no będą tam pewne spoilery, nie będę analizował jakoś zakończenia czy coś takiego, ale w razie czego uprzedzam i daję, dam zaraz Jingle dla strefy spoilerowej, bo te zmiany są dla mnie też ciekawe i tak naprawdę więc pomyślałem sobie teraz, robiąc te notatki, że można by napisać o tym fajny artykuł, tak? jak del toro, tę historię właśnie odświeżył i ile z niej jeszcze wycisnął teraz, tylko no trzeba by najlepiej odświeżyć książkę, <głos> najlepiej jeszcze część może wcześniejszej adaptacji poświęcić kilka tygodni na analizę kontrastywną, w sumie jeszcze komiks Ridesona by wypadało w to włączyć, więc ja jednak odpuszczam ale sam sens absolutnie polecam dla mnie to jest takie 8 z plusem na 10 dobry film, ładny film, ciekawy film i mimo, że historię niby wszyscy jakoś tam znamy to właśnie jest podana w trochę inny sposób i przez to cały czas mocno angażuje a ja tak jak wspomniałem, chcę przejść na moment do tych zmian, jeżeli nie kojarzycie dobrze tej historii lub po prostu, nie wiem, znacie oryginał w drugą stronę, na pamięć, tak? Znacie ją bardzo dobrze i chcecie odkryć te zmiany samodzielnie, no to żegnam Was w obu tych przypadkach. Dziękuję za uwagę już teraz, a jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to słyszymy się jeszcze na chwilę w krótkiej strefie spoilerowej. Uwaga! Spoiler! No dobra, no to mam wrażenie, że Del Toro naprawdę totalnie przetasował relacje między bohaterami. Jak coś teraz zaraz pomylę, no ja nie odświeżałem, tak? Nie miałem kontaktu z Frankensteinami przez bardzo długi czas i teraz też ten film obejrzałem tylko jeden raz. Troszkę tam o nim posłuchałem, poczytałem. Jak coś pomylę, to dawajcie znać w komentarzach. Możecie naprostowywać różne rzeczy. Chętnie też sobie to lepiej ułożę w głowie wtedy. Tutaj Wiktor ma tylko jednego biata. Ernesta wymazano całkowicie, a William dalej jest młodszym bratem, ale nie jest dzieckiem. W ogóle odgrywa o wiele większą rolę, bo Elizabeth jest jego narzeczoną, nie ma więc żadnego swatania Wiktora i Leżbiety przez matkę. I to, że Wiktor próbuje uwieść Elizabeth, to nie jest jak gdyby, znaczy to, że w ogóle jakoś tam mają się ku sobie, to nie jest naturalna kolej rzeczy, tylko to wynika z tego, że Wiktor no jest strasznym dupkiem wobec swojego brata i w ogóle innych ludzi, jest tym egotykiem. No i to całkowicie też zmienia relacje w konsekwencji potwora z Elizabew. Tak jak pierwotnie no, tych interakcji praktycznie nie było, tak tutaj Elizabew spotyka się z potworem, wchodzi w taką, znaczy bliską relację to może wiele powiedziane, ale w sensie no, mają bezpośredni kontakt ze sobą, traktuje go z tą pewnego rodzaju dziecięcą ciekawością, i też pewnego rodzaju czułością co jest także dla widza jakoś tam fascynujące. Traktuje go jak żywą istotę, a nie jak rzecz, więc potwór też traktuje on dobrze. Mamy ten kontrast między tym, jak się zachował Wiktor, jak się zachowuje elizabeth ona widzi, znaczy ona widzi w nim to takie stworzenie, którym można się zaopiekować, a on widzi w niej i w tym wszystkim ten dobry rodzaj relacji międzyludzkich. Tworzy się więc jakaś więź. Nie wiem, czy miłość, jak to niektórzy sugerują w sieci, ja bym aż tak daleko nie poszedł, ale no jest tutaj jakaś taka sympatia, fascynacja na pewno i to wywraca też totalnie znowu w konsekwencji scenę śmierci Elizabeth, Bo o ile w pierwowzorze to potwór wykańcza bliskich Frankensteina, Wiktora Frankensteina, tak, w ramach zemsty i odpowiada złem za zło, e, którego go spotyka, tak tutaj to Wiktor zastrzelił Elizabeth, w dniu jej ślubu z Williamem i to była scena, która e, no zamiatała, tak powiem. Tak naprawdę Wiktor próbuje zabić stwora, jasne, nie Elisabeth, ale Elisabeth zasłania stwora i otrzymuje ten śmiertelny strzał w brzuch i to jest naturalna kolej rzeczy w tym filmie. Tak tego się absolutnie należało spodziewać. Tutaj mieliśmy foreshadowing, strzelba Czechowa wisiała na ścianie cały czas, ale mimo to trochę mnie zatkało, bo to właśnie zmienia totalnie wydźwięk tej historii. Tak? Elisabeth chroni potwora przed okrucieństwem stwórcy a potwór jeszcze potem, co jest właśnie znowu, pokazuje ten kunszt del Toro i ekipy, że oni kontrolują tutaj wszystko, że ta symbolika jest cały czas właśnie świadomie wprowadzana. Stwór unosi ciało umierającej Elisabeth niczym pannę młodą. tak? Jeszcze ona ma na sobie w tym momencie tę niesamowitą suknię, która w sumie pasowałaby na strój narzeczonej Frankensteina, bo ta suknia jest no, ładna, ale i trochę potworna, taka nieludzka jednocześnie. No cudowna scena, tak? Świetna rzecz. Relacja Wiktora i potwora też tutaj wygląda ciut inaczej, bo Wiktor nie odrzuca od razu swojego dzieła, nie ucieka od niego, nie lęka się go. On nim gardzi. I to też jest bardzo uderzające. Jest nim zawiedziony, zachowuje się trochę jak swój ojciec, który też bywał agresywny i stosował przemoc wobec dziecka jako karę za jakieś miałkie przewinienia więc ja rozumiem dlaczego Deltoro tak o tym mówi, to jest tutaj absolutnie widoczne przy czym to jest akurat wątek który mnie się najmniej podoba bo jest taki wręcz trochę prostacki bym powiedział, Deltoro ładnie to ukazał bo mamy fajnie ograne sceny relacji z rodzicami, które potem powracają w relacjach innych postaci Matka na przykład gładzi syna po twarzy, tak jak Elizabeth potem będzie dotykać potwora. Syn e, znowu jest w tym konflikcie z ojcem, znaczy w konflikcie. No, ojciec bije syna po twarzy, tak jak Wiktor potem będzie okładał, bił potwora, i nawet strony twarzy, które są gładzone czy uderzane, się zgadzają, więc znowu ta świadomość jest bardzo wysoka, twórcza. Ładne to, ale sama sugestia, że Wiktor odziedziczył tę agresję po agresywnym ojcu, no do mnie nie przemawia. Wprawdzie to nie jest tak, że ten film jakoś go próbuje w ten sposób mocno wytłumaczyć, ale nie wiem, trochę mi to nie gra, no bo absolutnie nie da się zwalić winy za czyny Wiktora na Leopolda Frankensteina. Wiktor jest po prostu no, niesympatycznym, w pewnym sensie złym człowiekiem. I tyle. To, że miał takiego ojca, jasne, to mogło jakoś tam się do tego przyczynić, ale miał też masę, znaczy masę, miał też dobre osoby w swoim otoczeniu, miał też wsparcie, miał też w sumie nie najgorsze życie, więc no nie, ja bym go jednak nie tłumaczył w ten sposób. Co jeszcze? No pojawia się ten Heinrich Harlander, postać napisana na potrzeby tego filmu. On ma trochę cech doktora Waltmana, ale obok nich też swoje własne backstory, motywacje i tym podobne. I on służy tutaj głównie inicjacji kilku spotkań, pchnięciu fabuły do przodu, ale jest to sprawnie splecione z całą historią. To nie jest postać zapychacz. On odgrywa tutaj jakąś rolę ma swój początek, swój koniec i w sumie też wzbudza konkretne emocje widzów, przynajmniej we mnie wzbudzał. No i potwór podlega tej powolnej socjalizacji, co jest ukazane bardzo sprawnie także taką narracją wizualną, no bo to w ogóle też jest trudne. gdy Potwór ma być niemy, tak? on ma być takim niemowlęciem, małym dzieckiem, w ciele wielkiego, właśnie postrzywanego z części trupów, ala mężczyzny, no to, to ogrywanie tej socjalizacji nie jest najprostsze. A tutaj to się udało też wizualnie, bo on w toku filmu po prostu przyjmuje postawę coraz bardziej wyprostowaną z takiego właśnie no potworka, który trochę początkowo się porusza Bardziej, nie wiem, może nawet jak małpa przyjmuje takie postawy, nie? Gdzieś tam kuca te ramiona, ma trochę po bokach zwieszone, a potem przyjmuje tę postawę wyprostowaną, zaś Wiktor coraz bardziej się garbi. I potwór też przywdziewa ludzkie ubranie, ludzki wygląd, zaczyna przypominać człowieka, a Wiktor potwornieje w toku filmu i to wypada super. To są w sumie oczywista rzecz, nie? Prosta sprawa, a zagrało bardzo fajnie i, i działa absolutnie, tylko Potwór zyskał w tym filmie jakby nieśmiertelność, niezniszczalność, jeżeli dobrze rozumiem pewne sceny i to jakoś nie jest eksplorowane głębiej, a moim zdaniem to jest gigantyczna zmiana, która znowu wywraca trochę ten świat do góry nogami, bo choć Wiktor sobie nie zdaje do końca chyba z tego sprawy nawet, to wątek posiadania partnerki i ewentualnego spłodzenia potomstwa on powraca tutaj, tak? Ten wątek z książki powraca w filmie, i on wydaje mi się być niezwykle ciekawy w tym kontekście. Film tego nie eksploruje. Kwestia partnerki to tam są 3-4 zdania na krzyż, kwestia potomstwa to jedno zdanie. A szkoda, no bo ta niezniszczalność, tak, potwora mocno miesza w tym wątku. Bo rzeczywiście wizja rozmnażania się, tego stworzenia i. Rozmażania się to też wydawania na świat no, niezniszczalnych innych stworzeń, które no, nie muszą już być tak niewinne jak potwór Frankensteina w tym filmie. No to, to, to jest kontrowersyjna bardzo rzecz. Um, tak, jak mówiłem, ja naprawdę przed seansem miałem chłodne nastawienie, a teraz jestem wręcz przebogocowany tym, ile ten film zaoferował oglądałem go już z miesiąc temu w ramach natrawiania premier z 2025 roku, więc to też nie jest tak, że jestem na świeżo, nie wczoraj obejrzałem, bardzo mi się podobało i teraz och, ach, sobie o tym opowiem. Tak naprawdę mimo tego upływu czasu ja czuję ten entuzjazm teraz przez to, że usiadłem do notatek i tego nagrania. Fajnie, że mamy takich twórców jak Deltoro i studia, które pozwalają im poszaleć i że udało się w taki sposób odświeżyć ciut przykurzoną jednak klasykę. No bo mam wrażenie, że... Znaczy nie, może się mylę, ale właśnie wydaje mi się, że Frankenstein nie wydaje się jakoś mocno atrakcyjny dla współczesnych odbiorców, tak przynajmniej w teorii, że to jest ważna klasyka, ale no niekoniecznie jakoś mega pasjonująca, a tutaj okazuje się, że podano ją w naprawdę atrakcyjny sposób i w sumie miło by było, gdyby powstawało więcej takich zaktualizowanych też adaptacji, bo forma to jedno, ale te różne y, zmiany, które czynią ten film świeżym i ciekawym także dla osób, które gdzieś tam oryginał znają, y, to dla mnie też jest absolutnie wartość dodana i chciałbym, życzyłbym sobie więcej takich właśnie produkcji. No i tym pobożnym życzeniem zakończę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i tradycyjnie już będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.